Miliardowe zyski dla przemysłu Światowy projekt kontroli pogody przez tworzenie chemicznych smug kondensacyjnych i odnośnie tego nie ma wątpliwości, jest przedsięwzięciem o koszcie wielu miliardów dolarów. Mimo tych kosztów jest przeprowadzany, bo ma wysoką rentowność. Przemysł zarabia więcej niż rozpyla się po niebie. Przedsięwzięcie tworzenia chemicznych smug kondensacyjnych mogłoby być... Joint Venture, między przemysłem naftowym, farmaceutycznym i zbrojeniowym, przy czym ostatni jest równie zorientowany na zysk jak pozostałe. Tak jak przy innych projektach, tych trzech kluczowych gałęzi przemysłu, maksymalizacja zysku miałaby najwyższy priorytet. Kontrola świadomości za pomocą chemicznych smug kondensacyjnych działających na psychikę Właśnie dlatego trzeba się liczyć w przypadku tworzenia chemicznych smug kondensacyjnych z ukrytym udziałem tzw. dual-active system, a więc systemów, które obok zakresu kontroli pogody są nośnikiem dalszych, jeszcze nieznanych koefaktor. Nasuwa się przypuszczenie, że mogą to być biologiczne, czynne substancje farmaceutyczne, które oddziałują być może pobudzająco lub otępiająco na psychikę człowieka. W każdym razie jednak wpływają na umysł. Takie podejrzenie nasuwa się szczególnie mocno, kiedy się wie, że we wczesnych latach 60. robiono takie masowe eksperymenty w San Francisco. W nawiasie, zgodnie z ujawnionymi aktami FBI. Kiedy się pomyśli, jak olbrzymim nakładem przedsięwzięcie tworzenia chemicznych smug kondensacyjnych zaznacza swoją obecność na rynku światowym, logice tego wniesienia na rynek podpowiada to, że takie dual active system mogłoby być przynajmniej poważnie brane pod uwagę w celu podniesienia rentowności. Podsumowanie. Konfrontacja z fenomenem, jakim jest tworzenie chemicznych smug kondensacyjnych, prowadzi człowieka niemal na granicę jego dotychczasowego pojmowania. Czy jest jeszcze prawdą to, co widzę własnymi oczami? Czy można pomyśleć, że robi się coś tak zuchwałego, takie pytania stawiałem również sobie, kiedy przez niemal cztery lata stykałem się z tematem tworzenia chemicznych smug kondensacyjnych. Takie pytania i wątpliwości miałem też, kiedy w lutym 2003 roku trafiłem na pierwsze świadectwa istnienia chemicznych smug kondensacyjnych w Szwajcarii. Wątpiłem do 6 marca, kiedy stałem na moście mittler w Bazylei. Wpatrywałem się w niebo i widziałem... Chemiczne smugi kondensacyjne to fakt, gdyż już tu są. Dobrze, to co działo się nade mną, na niebie, nie pozwalało mi wierzyć własnym oczom, a mimo to mogłem rozpoznać i to, co rozpoznałem, odpowiednio przyporządkować, bo znałem tę fenomenologię. Kiedy sprawuje się władzę, jest to często władza poprzez strach przed nieznanym. Złamać tę władzę informacją dać czytelnikowi, czytelniczce do ręki narzędzie pozwalające pojąć to, co nie może być prawdą. To jest sens tego artykułu. To mianowicie, co dzieje się na niebie przed naszymi oczami, stanowi niebywałą siłę wybuchową, a zarazem jest nieziemską arogancją. Arogancją, która uważa, że podwładny nie odważy się uwierzyć własnym oczom. To wymaga naszego rozbudzenia, całej naszej uwagi, Naszego zdecydowania sprzeciwu i siły do przeciwstawiania się tchórzliwemu, skrytemu działaniu manipulatorów pogodą, w nawiasie i nie tylko im. Działanie w ukryciu, które tak wyraźnie ukazuje się w strategii wiarygodnego zaprzeczenia, jest sercem, ale zarazem piętą achillesową tego systemu. Miecz, który przetnie ścięgno, to wiedza o tym, że fenomen. Tworzenia chemicznych smug kondensacyjnych jest rzeczywistością. Ta wiedza jest mocą i jest możliwa do uzyskania przez osobiste obserwacje naszego środowiska. Temu, kto chciałby informacje o tworzeniu chemicznych smug kondensacyjnych, które w pierwszej chwili rzeczywiście zakrawają na fantazję, usunąć do krainy bajek, powiem. Podnieś wzrok z dobrego punktu obserwacyjnego, choćby z któregoś mostu nad Renem w Bazylei, Raz dziennie w ciągu kilku dni na niebo, a znajdziesz tam potwierdzenie moich obserwacji. Serie rozpylania chemicznych smug kondensacyjnych następują niezmiennie w rytmie z grubsza tygodniowym. Rozpyla się ostatnio głównie w nocy, żeby rozpylona mgła uniosła się na wstępujących prądach ogrzanego powietrza oraz w godzinach porannych, ponieważ w pogodne, bezchmurne dni promienie UV jest dużo silniejsze. Takie dni niemal zawsze się rozpyla. Dlatego najlepszą porą obserwacji jest wczesny ranek w dni, na które zaplanowano w prognozie pogody brak chmur i słońce. Chemitralz. Wpływ toksycznych metali i chemicznych aerozoli na zdrowie człowieka. Doktor Ilia Sandra Perlingeri. Od dziesięcioleci wiemy, że metale ciężkie i substancje chemiczne mogą powodować poważne szkody fizyczne. Autorka publikacji nawiązuje do książki Rachel Carson, Silent Spring, w której zostały zawarte obszerne ostrzeżenia przed poważnymi konsekwencjami użycia metali ciężkich i substancji chemicznych w naszym codziennym życiu. Istnieją tysiące badań dokumentujących rakotwórczy wpływ tych substancji na organizm człowieka. Opierając się na badaniach Carson, w nawiasie – próbki ziemi, testy ludzi i zwierząt – stwierdzono, iż osłabiają one układ odpornościowy ludzi i zwierząt. Już w latach 30. naukowcy przeprowadzili badania nad wpływem środków chemicznych na gospodarkę hormonalną zwierząt. Stwierdzono wówczas, że środki chemiczne powodują zaburzenia endokrynologiczne. Zauważono również – że konsekwencje zetknięcia się ze środkami chemicznymi powodowały anomalie genetyczne, na przykład żaby miały po pięciu dnóży, obojnacze cechy. Badania te były kroplą w morzu potrzeb kompleksowych, jakie należało wykonać. W kolejnej pionierskiej książce A. Stolen Frucher, autorów dr. Theo Colburn, Danie Dumanowski i John Peterson Myers. Badania wyraźnie pokazują zaburzenia hormonalne. Wykazano, że suma działania dwóch substancji chemicznych, które uszkadzają hormony, nie jest równa dwóm. Raczej są to najbardziej pesymistyczne, matematyczne proporcje, iż te trucizny działają synergicznie. Suma działań tych trucizn może stanowić 1600-krotne działanie pojedynczej dawki. Jesteśmy nieprzerwanie narażeni na więcej niż 100 tysięcy chemikaliów. Większość z nich nigdy nie zostało zrobione w celu zmniejszenia narażenia na mnóstwo niebezpiecznych substancji chemicznych. W rzeczywistości w ciągu jednej dekady administracja Busha pod wpływem lobby korporacyjnego zlikwidowała wiele przepisów ochrony środowiska istniejących od lat 30. Tu mamy odnośnik i czytamy. Siódme przykazanie domaga się poszanowania integralności stworzenia. Zwierzęta, jak również rośliny i byty nieożywione są z natury przeznaczone dla dobra wspólnego ludzkości w przeszłości, obecnie i w przyszłości. Korzystanie z bogactw naturalnych, roślinnych i zwierzęcych świata nie może być oderwane od poszanowania wymagań moralnych. Panowanie nad bytami nieożywionymi i istotami żywymi, jakiego Bóg udzielił człowiekowi, nie jest absolutne. Określa je troska o jakość życia bliźniego, także przyszłych pokoleń. Domaga się ono religijnego szacunku dla integralności stworzenia. Koniec odnośnika. Ten katastroficzny scenariusz jest częścią większego obrazu tego, co Naomi Klein opisuje w swojej książce The Shock Doctrine. Mamy bardzo dużo kryzysów następujących jeden po drugim. Trudno jest za tym wszystkim nadążyć. Przy codziennych, rutynowych obowiązkach nie mamy czasu na przeczytanie i rozważenie konsekwencji toksykologicznych dla naszego zdrowia. To tysiące metali ciężkich i substancji, które przedostały się już do naszego łańcucha pokarmowego i które rzekomo miały nie pogarszać naszego zdrowia. Jesteśmy na szczycie tego zniszczonego łańcucha pokarmowego. Jednakże obecnie istnieje groźniejszy poziom toksyczności, i ten temat nie jest nagłaśniany w głównym nurcie wiadomości. Jest natomiast poruszany w coraz szerszym kręgu niezależnych naukowców, którzy dostarczają dowody i umieszczają swoje raporty w internecie. Przez ponad 10 lat obywatele USA i Kanady poddawani byli, w nawiasie, 24 godziny na dobę przez cały rok, na atak aerozolowy nad swoimi głowami w postaci toksycznych oparów trujących metali ciężkich, chemikaliów i innych składników niebezpiecznych. Nie wspomniano o tym w żadnych mediach. Wojskowy Amerykański Wydział Obrony US Department of Defense w nawiasie DOS, systematycznie rozprowadza na niebie chemitrals, także zwany kontrails, smugi, które dość szybko wyparwują na niebie. Natomiast chemitrals się nie rozpraszają i nie znikają. Długo utrzymują się na niebie. Samoloty, w nawiasie zaopatrzone w specjalne dysze, uwalniają te aerozolowe linie, krzyże i szachownice na niebie, które nie wyparowywują. Do tego typu operacji jest używana bardzo duża ilość samolotów. Początkowo te linie są cienkie, ale po pewnym czasie rozszerzają się i łączą ze sobą. Błękit nieba znika, zatopione szaro-białą toksyczną mgłą, która zasłania i znacznie zmniejsza blask słońca. Samoloty wojskowe i komercyjne zaangażowane są w ponad 60 tajnych operacji. W ubiegłym roku, kiedy leciałem samolotem nad naszym krajem, widziałem United Airlines, lecący pod nami, na wysokości około 37 tysięcy stóp, który rozpylał areozol, pozostawiając na kilometry brudną smugę. To jeden z tajnych projektów rozpalania aerozoli w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Nowej Zelandii. W nawiasie wszystkie kraje NATO. Setki, jeśli nie tysiące ludzi, pisało zawiadomienia do urzędników policji i innych instytucji rządowych, aby uzyskać odpowiedzi. Wszyscy ci urzędnicy w USA i Kanadzie nie są przygotowani lub nie wiedzą, co mają odpowiedzieć. A te instytucje, które wiedzą, odpowiedzi nie udzielają. Pozostaje to cały czas celowo ukrywane. Nikt nie jest pociągany do odpowiedzialności, a my nadal jesteśmy truci każdego dnia. To nie pierwszy przypadek, kiedy obywatele są używani jako zbiorowy eksperymentalny materiał badań laboratoryjnych. Plugawe eksperymenty wojskowych i rządu USA prowadzone bez świadomej zgody obywateli mają bardzo długą historię. Armia USA używała broni chemicznej i biologicznej w postaci oprysków nieświadomej tego ludności cywilnej od roku 1940 noszących nazwę Vulnerability Test – Test Nieśmiertelności. Wojskowi przyznali się do stosowania tych praktyk już kilkukrotnie jest mnóstwo dokumentacji rządowych potwierdzających tą działalność. Istnieje również dokumentacja opublikowana, potwierdzająca celowe eksperymenty polegające na napromieniowaniu ludności cywilnej. Niestety, informacje wyszły na światło dzienne długo potem, zanim zdążyłyby uratować czyjeś życie albo ulżyć w cierpieniu. W ciągu ostatnich dziesięciu lat niezależne testy chemotrals w całym kraju wykazały niebezpieczną, niezwykle trującą mieszankę. Bar. Szklane włókna powlekane nanoaluminium, promieniotwórczy tor, kadm, chrom, nikiel, suszoną krew, zarodniki pleśni, żółte mykotoksyny grzybni, dwubarek etylenu i włókna polimerowe. Toksyczny bar jest podobny do arsenu. Znany jest jego negatywny wpływ na serce. Aluminium, się glin, uszkadza mózg. Liczne testy – gleby, wody i powietrza – wykonane przez niezależnych naukowców potwierdziły obecność tych związków, które wykraczają poza skalę dopuszczalnych poziomów. Od ponad 10 lat naukowiec Clifford Carnicom systematycznie bada i składa raporty o wpływie tych areozoli na środowisko i na układ immunologiczny. Różne grupy, które obserwują niebo Skywatch – Dokładnie dokumentują i donoszą o tych codziennych atakach szkodliwych aerozoli. Robią to dla nas i naszego całego środowiska. Te wszystkie trucizny wchłaniamy przez układ oddechowy. Ostatnio dało się zauważyć dramatyczny wzrost zachorowań. Istnieją liczne doniesienia o wzroście liczby zgonów sercowych i górnych dróg oddechowych. Astma, przewlekłe zapalenia oskrzeli, rak płuc i wiele chorób przewlekłych. Znaczący wzrost liczby chorób serca i różnych górnych dróg oddechowych jest związany ze wzrostem zapalenia naszego powietrza. Pokazują to niektóre statystyki zachorowań. 1. Choroba niedokrwienia serca jest główną przyczyną śmierci w USA. Według CDC w 2006 roku 631 636 osób zmarło z powodu chorób serca. Oznacza to, że dotyczy to jednego na pięciu Amerykanów. W Kanadzie co 7 minut ktoś umiera na chorobę serca. 2. Astma i choroby górnych dróg oddechowych W ostatnich latach 100-150 milionów ludzi na świecie cierpi na astmę. W Stanach Zjednoczonych 16,4 miliona dorosłych cierpi na astmę, a 7 milionów dzieci ma przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozodmę płuc. U 9,8 miliona Amerykanów w zeszłym roku rozpoznano przewlekłe zapalenie oskrzeli. Z tego na rozodmę płuc cierpi 3 miliony 800 tysięcy. Razem 31 milionów Amerykanów. W Kanadzie 2 miliony 400 tysięcy, u których rozpoznano astmę. 3. Powietrze zanieczyszczone jest drobinkami pyłu. Jedna cząstka pyłu ma wielkość 10 mikrometrów lub mniejszą. Cząstki te mogą odkładać się w najgłębszej części płuc, a po pewnym czasie może to powodować uszkodzenie płuc. Ten rodzaj zanieczyszczeń, którym oddychamy przez całą dobę, jest przyczyną różnych chorób górnych dróg oddechowych. Choroby niedokrwienia serca, i przedwczesnego starzenia się i śmierci. Pył może zaostrzyć istniejące choroby. Pytania bez odpowiedzi. Czy niebezpieczne cząstki materii mogą działać w sposób synergiczny w ludzkim ciele? Jak to czynią związki chemiczne, powodując zaburzenia endokrynologiczne? Jak PM wpłynie na miliony ludzi, którzy cierpią już na wiele chorób przewlekłych? Udar mózgu. Nawet ze wzrostem wyleczalnych chorób temat ten nie został powiązany z tym, co Clifford Carnicom trafnie określił jako aerosol crimes. Aerozolowe zbrodnie, które powodują cofanie się funkcji poznawczych mózgu. Nasz układ odpornościowy jest w stanie oblężenia przez całą dobę, co doprowadziło u milionów, prawdopodobnie miliardów, ludzi nie tylko do jednej choroby, ale często do wielu chorób. Skóra to największy organ naszego ciała. Jest ona przepuszczalną membraną. Oznacza to, że pochłania wszystkie toksyny z powietrza, w tym chemtrails i inne niebezpieczne substancje chemiczne wchłaniane prosto przez skórę. Zatruta deszczówka wchłania się tak samo. Kiedy powietrze, którym oddychamy, jest wypełnione szerokim asortymentem niebezpiecznych toksyn, to z każdym oddechem zatruwamy nasz układ immunologiczny i osłabiamy cały system odpornościowy. Te trucizny mają również wpływ na nasz mózg, a tym samym na nasze funkcje poznawcze. Aluminium jest głównym składnikiem tych aerozoli, Mimo, że występuje na naszej planecie, to nasze organizmy z biologicznego punktu widzenia go nie potrzebują. Pestycydy Action Network North America w skrócie PANNA wymienia aluminium jako toksyczny dla ludzi, powodujący rakotwórczość. Jego toksyczność wpływa destrukcyjnie na reprodukcję i na rozwój, posiada właściwości neurotoksyczne. Mimo to aluminium jest powszechnie stosowany. W szczepionkach, dezodorantach, środki przeciwpoceniu, wyroby używane w medycynie, Napoje bezalkoholowe do puszek piwa, proszek do pieczenia, ciasto mix, sery topione, opakowania z aluminium i dodawane do innych produktów spożywczych. Przez lata aluminium gromadzi się w tkance mózgowej oraz w mniejszej ilości w tkankach kostnych, co powoduje zwrodnienie mózgu, zaburzenia i uszkodzenia ze względu na zablokowanie i zmniejszenie przepływu krwi, i tlenu w tętnicach mózgu. Kurczy się mózg i komórki mózgu umierają. To powoduje otępienie. Objawy obejmują wybuchy emocjonalne, paranoje, zapominanie, utratę pamięci, niespójność wypowiedzi, drażliwość, zmniejszoną czujność, zmianę osobowości. Badania wykazały, że statystyki rosną, ponieważ ponad 4 miliony Amerykanów cierpi na pogorszenie pracy mózgu i demencję. A przecież wiadomo, że demencja prowadzi do śmierci. Choroba Alzheimera jest obecnie rozpoznawana błędnie jako catch-all term dla wszystkich rodzajów demencji. Kilka dni temu New York Times rozmawiał z ludźmi dotkniętymi Alzheimerem. Jedna z osób przyznała, że postawiono jej diagnozę Alzheimera. Jest to oczywiście nieprawda. Choroba ta może być poprawnie rozpoznana tylko po śmierci, w czasie autopsji. Natomiast zatrucie ciężkimi metalami może być zdiagnozowane poprzez testy laboratoryjne. Ale nie jest to wykonywane przy rutynowych badaniach kontrolnych. Nie wiąże się problemu wzrostu demencji z ponad dziesięcioletnim wdychaniem chemtrails z szklanych włókien powlekanych aluminium. W codziennym życiu obserwujemy że zachowanie niektórych ludzi jest dziwne, mimo iż nie prowadzi się rozpoznania statystyki, a to są już miliony ludzi. Zdarzało mi się wiele razy, gdy na pytania zadane przypadkowej osobie otrzymywałem odpowiedź niezwiązaną z pytaniem. Obserwuje się również niekontrolowane wybuchy wściekłości w miejscach publicznych, wzrost przemocy, strzelaniny na uczelniach i w szkołach, wypadków samochodowych, które nie powinny się wydarzyć, w mediach pełno jest takich informacji. Związki toksyczne osłabiają odporność organizmu. Mimo to mają zastosowanie w amerykańskim wojsku w postaci aluminium varozolu. Jest on używany ze względu na przewodnictwo elektryczne. Ma dużą wytrzymałość i lekkość. U.S. Air Force w 1997 roku Przedstawił obszerny raport o uwolnieniu aluminium w powietrzu na obszarze 15 do 50 mil. Następnym pytaniem bez odpowiedzi jest, dlaczego USIF obecnie nie wykazuje aktualnych raportów? Są to dane ukryte przez USIF. Dlaczego te dane są utajnione? Sprawozdanie z 2002 roku wykazuje, że US Navy w ostatnich 25 latach rozpyliła z samolotów kilkaset tysięcy funtów aluminium podczas szkolnych lotów operacyjnych nad obszarem zatoki chasapejk Bay. Jeśli nawi uwalnia setki tysięcy funtów aluminium tylko na tak małym obszarze USA, to w takim razie prawdopodobnie wszystkie wojska na całym obszarze USA i Kanady uwalniają miliony ton nanoaluminium po roku 2002. Informacje te ukrywane są przed nami. Nie dowiemy się, ile zostało rozpylonych tych środków bez naszej wiedzy, ze szkodą dla nas wszystkich. W innym raporcie dr Hildegarde Steinger pisze Wystawienie na emisję nanokompozytów prowadzi do zahamowania esterazów cholinowych. Ciało ludzkie ma trzy rodzaje cholinesterazy, które wydzielane są przez mózg, wątrobę, komórki krwinek czerwonych. Wskutek rozpylania areozoli w chemośladach, w nawiasie celem zmiany pogody, lecz także dotępienia komarów i innych owadów, powoduje przewlekłe zatrucia. Dwubarek etylenu to silnie trujący rolniczy pestycyd. Taka ekspozycja powoduje poważne zaburzenia neurologiczne w tym paraliże u ludzi. W przełomowym eseju z 2003 dr K. Kilburn pyta, dlaczego chemical brain injury są ignorowane? Ten artykuł wymienia 13 skutków, które dają podstawę, aby wierzyć, że niebezpieczne chemtrails wpływają na ludzki mózg. Wybrane skutki. 1. To wszystko w głowie. To znaczy prawdziwe symptomy, które są ignorowane przez medycynę konwencjonalną. 2. Opór na krytykę. w nawiasie, zbiorowe jednostki społeczeństwa nie mogą uwierzyć, że mózg jest zagrożony. 3. Przyjęcie odurzających leków na receptę. Na przykład paxil, które mogą wpływać na mózg, co prowadzi do trwałego uszkodzenia reakcji poznawczych mózgu. 4. Chemiczne uszkodzenie mózgu nie jest uznane za bezpośrednie zagrożenie bezpośrednie zagrożenie w cudzysłowie. 5. Konkurencja ze strony innych poważnych zagrożeń powoduje obojętność lub odmowę. 6. Opóźnienie w uznaniu zagrożenia dla zdrowia. 7. Interes gospodarczy. W nawiasie, taktyki opóźnienia przez wielkie korporacje są dobrze znane, ignorowanie brania odpowiedzialności są gwarantem dochodu. 8. Dziedzina neurologii jest opieszała w uznaniu tych skutków w przeciwieństwie do niezależnych naukowców, którzy nie są powiązani z firmami farmaceutycznymi i chemicznymi. Wszystkie te czynniki i powody, które wymieniła wyżej dr Kane Kilburn, są przyczyną, że od 10 lat wdychamy niepotrzebnie substancje chemiczne. Ekstremalnie niebezpieczna kombinacja, która stawia nas w ogromnym zagrożeniu, to zmowa milczenia na szczytach rządowych władzy oraz odmowa udzielenia odpowiedzi przez media sponsorowane przez korporacje. Każda populacja jest łatwiejsza do kontrolowania, gdy temat funkcjonowania mózgu jest pomijany i mówi się, że to inne czynniki powodują jego uszkodzenie. Dr. Kay Kilburn w swych badaniach wyraźnie pokazuje, że chemikalia poważnie uszkadzają mózg. Codzienny atak toksycznych związków chemicznych przez wiele lat może zniszczyć naszą zdolność do jasnego myślenia. Nawet jeśli trudno w to uwierzyć, to trzeba to udowodnić. Dr. Kilburn rozszerzyła ten esej w wydanej książce Chemical Brain Injury, opublikowanej w 1998, w której to dr. Kilburn zauważa. Cytat. Zachowanie dobrych funkcji mózgu stanowi możliwość przeżycia dla ludzkości. W wielu częściach kraju u wielu pacjentów zaobserwowano że funkcje mózgu są poważnie zagrożone przez leki, które zostały wprowadzone do środowiska przez ostatnie 50 lat. Koniec cytatu. Wydaje się niemal nieprawdopodobne, że miliony, miliardy ludzi może patrzeć w niebo i nie zauważyć dramatycznych zmian, jakie zaszły od tego, co było na przykład w połowie lat 90. Wtedy nasze niebo było piękne, granatowe, chmury miały piękny asortyment barw i kształtów. Słońce było wspaniałe. Ludzie, którzy mają mniej niż 30 lat, nie mają takich wspomnień i nigdy nie obserwowali na żywo pięknego, panoramicznego nieba i nie robią tego obecnie. Większość z nich jest zbyt zajęta wysyłaniem SMS-ów lub czatem przez swoje telefony komórkowe. Są jeszcze inne kwestie do rozważania. Mianowicie, ludziom żyjącym w swoich strefach komfortu Zaprzeczanie jest najsilniejszą ludzką emocją. W codziennym zgiełku jest bardzo nie na rękę spoglądanie i ocenianie nieba oraz zajmowanie się tym problemem. Aby przetestować to, co uważamy, że wiemy czy znamy, musimy wyjść poza przysłowiowe klapki na oczach, aby dojść do prawdy, żeby przestać żyć w orwellowskim świecie, jeśli wszystko w naszej codziennej rutynie zaczmiewa, to, co naprawdę się dzieje, to potrzeba dużo odwagi, aby zadawać serię pytań. Potrzeba także wielkiej odwagi, głębokiej wewnętrznej siły, aby zmusić siatkę politycznych mediów, aby uzyskać prawdziwe odpowiedzi na zadawane pytania. Kolejny odważny człowiek to dr Michael Castle, który kontynuuje badania nad toksycznością chemtrails. Jest to znany chemik w dziedzinie polimerów, który często udziela wywiadów i jest autorem artykułów na temat zagrożeń związanych z bardzo toksycznymi chemtrails. Dr. Castle napisał również przełomowy dokument Projekt Ustawy Ochrony Atmosfery, w skrócie UAPA. Dokument ten znajduje się w kongresie od 2008 roku, ale jest zablokowany przez komisję. Jedynym sposobem na przejście tego ważnego dokumentu, w nawiasie ustawy, jest poparcie prawdziwych kongresmenów zamiast korporacyjnych lobbystów. Biorąc pod uwagę te wszystkie problemy, takie jak upadki finansowe, kłamstwa, oszustwa rządu, obwinianie społeczeństwa za ogromne zadłużenie, wyłaniające się państwo policyjne, katastrofy ekologiczne, to wszystko powoduje, że jest nam ciężko znosić swoją codzienną rutynę – praca, dom, praca – aby przetrwać depresję tego codziennego oddziaływania. Mainstreamowe media wspomagają rządy w oszukiwaniu nas. Jak przysłowiowe lemingi, miliony przyłączają się do grupy i pędzą ku przepaści. Istnieje niezliczona ilość przykładów historycznych tego zbiorowego szaleństwa. My, homo sapiens, w nawiasie, ponoć ludzie rozumni, nie nauczyliśmy się przez pięć tysięcy lat wiele z naszej historii. Dzieje się tak dlatego, że nowe pokolenia przywódców, często powiązanych z poprzednimi, nigdy nie wykazują zainteresowania wyborcami, którzy stanowią podstawę polityki. I nie ma żadnych środków zaradczych na ten stan rzeczy. Wszystko jest grą polityczną a ludzie są naiwni i wierzą w oszustwo oruelowskie. Dodając do tego już ciężkiego brzemienia jeszcze fakt, że trzeba ogromnej wewnętrznej siły, aby przekonać pozornie dobrze wyedukowanych ludzi, którzy ponoć wiedzą dużo o otaczających ich świecie, do ponownego rozważenia, by uaktualnić ich sposób myślenia na temat tego, co się naprawdę dzieje. Podstawą tej tak zwanej odwagi jest wytworzenie nowych ścieżek synaptycznych w mózgu. Bez nich czujemy się wystraszeni i nerwowi, ponieważ te połączenia nie zostały jeszcze stworzone. Ten proces wymaga ciągłego wysiłku, aby wytworzyć te nowe połączenia. Jeżeli jednak miliony ludzi są już na lekach uspokajających, mają długoterminowo wypisane leki na receptę, ponadto są zatruwani przez powietrze drogą oddechową substancjami chemicznymi, to jak to wpływa na ich zdolność jasnego myślenia? To w jaki sposób, w nawiasie, jeśli w ogóle, jest ktoś w stanie myśleć? Jak ktoś może się czuć dobrze i bezpiecznie, jeśli powietrze, którym oddychamy, jest celowo zatruwane i ma wpływ na naszą zdolność do logicznego myślenia? Udowodnione jest, że nikt oficjalnie nie jest skłonny do mówienia prawdy. To tak jak z Diogenesem ze starożytnej Grecji, poszukującym prawdomównego człowieka. Nikt nie wykazuje pragnienia albo odwagi, żaden rządowy organ, aby zatrzymać ten sekretny plan zatruwania, wymyślony przez elity wewnętrzne, które zamierzają zniszczyć wszystko – Nasze podstawowe prawa konstytucyjne i międzynarodowe są tylko papierkami. Te wszystkie prawa i ustawy zostały złamane potajemnie przez tych u władzy, którzy odpowiedzialni są za ich respektowanie. Priorytetem naszym jest, żebyśmy wszyscy zorganizowali się pokojowo, aby powstrzymać to bezprawne rozpelanie strasznych toksyn przez samoloty wojskowe i komercyjne. Musimy działać pokojowo. Tak uważa Peter Dale Scott i Jason Bermas. Bermas w nowym filmie DVD Invisible Empire musimy korzystać z internetu i naszych pokojowych sił intelektualnych, informować, organizować spotkania, dyskutować, by zakończyć ten koszmar. Jest to możliwe do wykonania. I tu robimy przerwę, a na następny odcinek zapraszam jutro.